Areszcie masz ich wszystkich w dupie Pierdolimy policję i trzymamy się w kupie To jest nasza siła, potęga moc i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 que ens bijen. Jébane, kurva, psy. Czy jestem złym człowiekiem, czy nie mogę nic powiedzieć? Mam to tolerować, nic nie mówić, cicho siedzieć. Zastraszyć cię nie dam, nie dla mnie jest milczenie. Jest to zwykła zgra jak ures, im należycie więzienie. Niczym się nie różnią od zwykłego złoczyńcy. Chyba tylko zasadami, bo bandyci mają honor i swój pieprzony styl. Już mam dość tych A, liniarzy. Już mam dość tych liniarzy.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 strużem brawa to jest pomysł durny, pier wszyscy razem policyjnej kurby. Być strużem brawa to jedn pomysł durny pier dolny razem z policyjnej kurby. Być to jest pomysł durny pier wszyscy razem policyjnej kurby. Być tróżem to jest pomysł durny pier, wszyscy razem policyjne kurwy Być strużem prawa to jest pomysł durny, pier, wszyscy razem policyjne kurwy Policja, policja nam dokucza.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 bo zabijam gnoi że pozabijam gnoi że pozabijam gnoi że pozabijam gnoi mąż o tym żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć że jestem bezpieczny